Usiądź wygodnie, dobra? I posłuchaj. posłuchaj, posłuchaj. Wielbi dusza moja pana. I raduję się Bóg, mój Bogu, moim zbawcy. Święte jest jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się go boją. Właśnie on przejawia moc ramienia swego Rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich Strąca władców tronu, aby wyższa pokornych Głodnych nasyca dobrami, a bogatych życznych z Ale Polę się co jak na Wiem, że ty chcą mi zrobić pokrzy A może byście zrobili te Polsy, urodzony, wychowany w Polsce Na drugiej mnie mama dała postęp Telefon siedemka, siódemka stry. Ja i Kubi widzę na zbrojście Widzę na zbrojście Ja i Kubi widzę na zbrojście Każdy, kto życzy nam źle, ma specjalne miejsce w piekle. Uh -huh. Mówię, że każdy, kto życzy nam źle, ma specjalne miejsce w piekle. Uh -huh. Każdy, kto życzy nam źle, ma specjalne miejsce w piekle. Uh -huh. Zrobię se brr, później wydzwonię zomala? Mala Jadę w pociągu do siada? Tak mi minęła dekada! Ta płyta to tylko za a dla nich ten tytuł to już jest przesada ja Jadę w pociągu do siada? Nie mam zamiaru wysiadać! Kaj! Śmierć w zacenie brr, później wydzwonię zomala? Kaj! Później zrobię ten brr, później wydzwonię zomala? Kaj! Śmierć w zacenie zrobię se brr, później wydzwonię zomala? Kaj! Później zrobię se brr, brr, później wydzwonię zomala? Halo kubi?